Wiem, że już wzbudziłem zainteresowanie. Chciałbym dzisiaj przedstawić dwa obrazy Pana Jezusa albo Jezusa w dwóch odsłonach, obrazach przedstawionych nam w Ewangeliach. Pierwszy obraz Jezusa, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to jest sytuacja, kiedy mniej więcej w samym środku swojej służby Jezus odbywa wędrówkę na północne krańce Ziemi Obiecanej. Wędruje w okolice Tyru, Sydonu i potem przychodzi w okolice miasta leżącego na drodze do Damaszku, do Syrii, miasta nazywanego Cezareą Filipową. I tam zadaje uczniom dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmiało, za kogo ludzie mnie uważają? I padały różne odpowiedzi, ponieważ ludzie ludzie mieli różne zdanie na temat Jezusa, różne przekonania i opinie. I kiedy Jezus wysłuchał tych odpowiedzi, zadał im drugie pytanie. Troszkę bardziej osobiste, może troszkę bardziej kłopotliwe. A wy za kogo mnie uważacie? Wiemy z relacji ewangelistów, że Piotr, apostoł, którego oryginalne, pierwotne imię brzmiało Szymon, mówi, się jest Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wyobrażam sobie, chociaż tego nie ma w Ewangeliach, ale wyobrażam sobie, że Jezus z taką dozą radości mówi do Szymona to, co mówi. Błogosławiony jesteś, Szymonie Barione, cynujony. Bo nie ciało i krew ci to objawiło, ale ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś, jeżeli dosłownie czytamy tekst, kamień, a ja na tej skale zbuduję kościół To jest niezwykłe, że właśnie w tym miejscu, w okolicy Cezarei, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe i szlaki historyczne wędrówek wielu narodów i wielu kultów religijnych, właśnie w tym miejscu, gdzie była na przykład świątynia greckiego bożka Pana, Jezus zadaje to pytanie. Tak jakby stanął na tle tego panteonu pogańskich bus i mówi, kim ja jestem dla was? Oto macie całe spektrum tego, w co ludzie wierzą, tego, co o mnie myślą, a teraz, co ty myślisz o mnie. I rzecz znamienna, że niemalże w tym samym zdaniu, a na pewno w tej samej wypowiedzi, Jezus, jak to Jezus, wybiega w przyszłość. Mówi nie tylko o tym, co było i co jest, ale mówi o tym, co będzie. I On mówi o Kościele, którego, jak mówi nasz Najczęściej używany przekład, bramy piekielne nie przemogą. Albo też moce śmierci nie przemogą. To zależy, kto tłumaczy i w jakim kontekście chce oddać te słowa. I to było przełomowe wyznanie Piotra i wydaje mi się, że to też było przełomowe wyznanie, objawienie Jezusa. Dlatego, że Jezus po raz pierwszy mówi tutaj o Kościele. I ten fragment opisany jest, jeżeli chcielibyście go znaleźć, odczytać na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. I dobrze byłoby, gdybyśmy rozumieli słowo Kościół, jego znaczenie, by wiedzieć dobrze, co Jezus miał na myśli, gdy mówił, że zbuduje swój Kościół. Kościół ten miał być jego następcą na ziemi. Wiecie? To nie jeden człowiek miał go zastąpić na wieki, ale powołany przez niego Kościół miał nieść poselstwo Ewangelii przez kolejne stulecia, pokolenia i obszary. W naszej kulturze słowo Kościół to pojęcie niejednoznaczne. Najczęściej, gdybyśmy zrobili ankietę uliczną, tak myślę, w odpowiedzi na pytanie: Co to jest Kościół? usłyszelibyśmy, że to jest budynek. Ze spadzistym dachem, wieżą, może dzwonnicą, krzyżem przeznaczony do celów religijnych. Kościół to także jest na przykład jakieś chrześcijańskie wyznanie. Zielonosiątkowcy, baptyści, ewangelicy, rzymskokatolicy i tak dalej. Moglibyśmy powiedzieć, że jest wiele różnych kościołów. Jest trzecie, ewangeliczne, biblijne, wynikające z dosłownego zrozumienia słowa tłumaczonego w naszych bibliach na Kościół. Eklezja, bo o tym słowie mówię, oznacza po prostu zgromadzenie, zebranie ludzi. Jeżeli chcielibyście coś więcej na temat słowa Kościół dowiedzieć się, zachęcam, abyście odsłuchali kazania Sławka Turbusa, który był u nas kilka miesięcy temu, 5 czerwca. Na stronie internetowej to kazanie jest, skąd się wzięło w naszym języku słowo Kościół i relacja między słowem Kościół, zbór Wspólnota. To tak na marginesie. I to jest jeden obraz Jezusa i tego, co mówi, który chciałem przekazać, od którego chciałem wyjść, od którego chciałem zacząć, to, co chcę dzisiaj przekazać. Jezus w odpowiedzi na jego zidentyfikowanie zaczyna mówić o Kościele. W momencie, kiedy uczniowie zrozumieli, kim on jest, Jezus zaczął mówić o tym, jaki jest jego plan na przyszłość. Zauważcie, nie wcześniej, ale kiedy przyszło objawienie i zrozumienie, Jezus mógł zacząć mówić dalej. I kiedy wiemy, kim jest Jezus dla nas, jesteśmy gotowi, aby słuchać dalej. Kiedy przeszedłeś przez etap zbawienia, kiedy zrozumiałeś, że Jezus jest Panem, Mistrzem, Zbawicielem, Synem Bożym, Namaszczonym, Chrystusem, to czas, abyś słyszał coś więcej. To czas, abyś wszedł, Wciąg dalszy tego objawienia, które On ma dla każdego wierzącego. I teraz drugi obraz, tym razem z tekstu odczytanego, z Ewangelii Jana z rozdziału drugiego. Dla urozmaicenia i poszerzenia naszego zrozumienia tego fragmentu będę czytać z tekstu Nowego Przymierza. Warto sobie porównywać dwa różne przekłady. I z tego rozdziału przeczytamy wiersze 13 do 17. Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i woły, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły. A sprzedawcą gołębi powiedział, zabierzcie to stąd. Przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie słowa Pisma. Żarliwość o twój dom mnie pochłania. To jest wyjątkowe miejsce we wszystkich Ewangeliach. Dlatego, że to jest jedyne miejsce, jedyna sytuacja, w której Jezus użył fizycznej przemocy. Czytamy, że skręcił bicz ze sznurków. A Więc to nie było tak, że Jezus wszedł i od razu wpadł w jakiś straszliwy gniew, uniósł się i zaczął, w cudzysłowie, szaleć. To uplecenie bicza musiało chwilę trwać. Musiał pozbierać sznurki, zrobić odpowiednią grubość, długość po to, żeby ten bicz wywarł wrażenie na tych, w których stronę ruszał. Czy widzisz, Jezusa z biczem przed sobą? Czy ten, który kocha bez granic, może mieć w ręku bicz? Może. Jest napisane. Chyba wiecie gdzie. Kogo Bóg miłuje tego? Karci i? Głaszcze. Smaga. Czym smaga? Biczem. Bicz musi mieć odpowiednią siłę, grubość, aby jego uderzenie było odczuwalne. Inaczej nie wywoła to efektu. Dla mnie Jezus w takiej sytuacji, ja rozumiem, święty gniew, ale czy nie wystarczyło, gdyby pokrzyczał? Czy nie wystarczyłoby, gdyby uczynił jakiś cud albo może jakiś, wiecie, może jakiś ogień z nieba, tak, taki słup i ludzie by się wystraszyli i uciekli? Dlaczego Jezus wybrał taką konfrontacyjną metodę? I co więcej, oprócz bicza zajął się stołami? Akcja ta miała miejsce na terenie świątynnym, a dokładnie w dziedzińcu Pogan. Był to obszar między murami zabudowy świątynnej, cały ten sześciohektarowy obszar. Dziedziniec Pogan otaczał wewnętrzną świątynię, inne dziedzińce przeznaczone już dla Izraelitów, kobiet, kapłanów i itd. To był dziedziniec Pogan, a więc cała świątynia dookoła, ten plac, dziedziniec Pogan, wypełniony był tymi straganami. To nie były, wiecie, dwa, trzy stoły gdzieś w rogu, z relacji historyków wiemy, że one stały wszędzie, przy każdym wejściu. Tam był gwar, to był targ, jarmark, galeria handlowa w dniu promocji. Aby nas lepiej wprowadzić w tą sytuację i zrozumienie, przeczytam fragment jednego z biblijnych komentarzy Williama Barclaya. Posłuchajcie. Wydarzenie, o którym mówi nasz tekst, miało miejsce na dziedzińcu Pogan. Miało to być miejsce modlitwy i Medytacji. Ale w czasach Jezusa atmosfera komercjalizacji, sprzedaży i kupna sprawiły, że modlitwa i medytacja stały się tam zupełnie niemożliwe. Ale co gorsze, przeprowadzone tam były transakcje, które były jawnym wyzyskiem pielgrzymów. Każdy Żyd musiał płacić podatek świątynny wynoszący pół sykla rocznie. Nie wydaje się to dużo, bo wynagrodzenie za jeden dzień pracy robotnika wynosiło ćwierć cykla. Podatek ten należało płacić jednak w jednej specjalnej monecie, monecie świątynnej. Dla celów ogólnych pieniądze, które funkcjonowały na rynku, uznawane były pieniądze greckie, rzymskie, syryjskie, egipskie, tyryjskie i one miały jednakową wartość. Można było płacić różnymi walutami, nie było to problemem, ale w świątyni trzeba było pieniądze wymienić. A jak się wymienia, to można na tym Zarobić albo stracić, ale dlaczego tracić, jak można zarobić? Dokonywano tego w okresie święta Paschy. Żydzi przybywali do Jerozolimy z całego świata, mając przy sobie różnego rodzaju waluty. Kiedy chcieli wymienić swoje pieniądze, musieli ponosić dodatkową opłatę w wysokości ćwierć denara. Dzisiaj, gdy płacimy różne opłaty, widzimy drobnym drużkiem opłata manipulacyjna, opłata operacyjna, opłata administracyjna, Opłata stała, przesyłowa, opłata zmienna jakaś. Nagle patrzymy, że obok zasadniczego rachunku rośnie nam taki słupek różnych dziwnych rzeczy, których nie do końca rozumiemy, oprócz tego, że, że trzeba zapłacić. Bywało tak, że wartość monety, którą ktoś dawał, przekraczała realnie wartość tego po połowy sykla. Ale żeby otrzymać resztę, trzeba było dać drugiego sykla. Ja już się gubię w tym. Ale ktoś to dobrze przemyślał. Większość pielgrzymów zmuszona była wydać dodatkowe pieniądze, co dla wielu stanowiło sporą sumę pieniędzy. Obecność sprzedawców gołębi związana była z tym, że gołębie używano powszechnie w systemie składania ofiar. Zwierzę ofiarnicze musiało być bez skazy. Wierni z łatwością mogli kupić gołębie poza świątynią. Były tańsze, ale nadzorcy ze świątyni z pewnością mogli znaleźć w nich jakieś wady i nie zaakceptowaliby ich jako... Bez skazy nadające się do złożenia na ofiarę. Certyfikat jakości. A gdzie kupiony gołąbek? Aha, hmm, jakiś chudy. Nie, nie, nie, tu są lepsze. Poza świątynią para gołębi kosztowała 1,12 denara, zaś u sprzedawców świątynych 1,88 denara. No na jednym gołębiu to jeszcze nic, ale sprzedaż 10, 100 i czujesz w kieszeni. I znów mamy do czynienia ze zwykłym oszustwem. Co gorsza, cały proceder kupna i sprzedaży należał do rodziny Annasza, który był najwyższym kapłanem. Stało się faktem, że biedni, pokorni, pielgrzymi byli ograbiani, oszukiwani i nabierani. A więc w taką sytuację wkracza Jezus. Widzi ludzi, którzy przyszli modlić się, którzy przyszli oddać chwałę Bogu. I widzi sytuację, która im to blokuje. Widzi coś, co powoduje, że ten cel spotkania się z Bogiem był niemożliwy do osiągnięcia. Jeżeli jeszcze ktoś miał pieniądze i przebrnął dalej i był Izraelitą, tym rodowitym, to mógł pójść dalej do dziedzińca mężczyzn, kobiet, aby złożyć ofiarę. Ale co z tymi, którzy byli poganami, a wierzyli w Boga? Nie mieli szans. Albo z tymi, którzy nie mieli pieniędzy. Nie mieli szans, aby pójść dalej. Musieli stać w tym zgiełku i tylko patrzeć na zabudowania tej wewnętrznej świątyni, na miejsce święte, na miejsce najświętsze. I ta sytuacja wzbudziła w Jezusie gniew, Powiedzielibyśmy święty, żarliwy gniew. I czytamy tutaj fragment z jednego psalmów. Uczniowie przypomnieli sobie, że napisane było żarliwość o dom Twój pożera mnie. Pożera, czy też pochłania. Jezus płonął żarliwą miłością do domu Ojca. I zauważcie, nigdy nie zainteresował się żadnym innym budynkiem. Nigdy żadnemu innemu budynkowi nie poświęcił swojej uwagi, swojej troski, jak właśnie świątyni. Zauważacie? Nigdy nie zajął się żadną synagogą, nigdy nie zajął się czymkolwiek innym, ale swoją troskę i uwagę skupił tylko na tym wyjątkowym budynku. Słuchajcie, świątynię wznieśli ludzie z ziemskich materiałów, ale była tam Boża obecność. Świątynia było połączeniem nieba z ziemią. To wyjątkowe miejsce, gdzie Boża obecność przychodziła, była i ludzie mogli w tą obecność wejść. I teraz wracamy na moment do pierwszego obrazu. Mówiącym o Kościele, zboże, o wspólnocie. Pierwszy list do Tymoteusza 3,15. Paweł pisał, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół, to jest dom Boży. I uwaga, nie budynek, nie wyznanie, ale wspólnota. Ludzie siedzący ramię w ramię obok siebie, zgromadzeni w imieniu Jezusa. To jest dom Boży. To są ludzie połączeni we wspólnotę nazywaną Kościołem, Eklezją, Zborem. To jest dom Boży. Ludzie i Bóg. Tu, dzisiaj, teraz jest Boża obecność. Tu jest połączenie nieba z ziemią. Tu jest miejsce, w którym przez modlitwę mamy dostęp do tronu Ojca. W taki prosty, zwykły sposób w modlitwie w imieniu Jezusa. I to ma być dom modlitwy, bo w modlitwie wchodzimy w Bożą obecność. Jezus płonął żarliwą miłością do domu Ojca. Jeżeli Kościół, wspólnota, zbór, wierzący, dzisiaj my jesteśmy... Domem Ojca, to miłość Jezusa nadal płonie, nadal jest żarliwa. Dzisiaj Jezus żywi żarliwą miłość o dom Ojca, o dom Ojca, którym jest Kościół, filar i podwalina prawdy. Jezus płonie żarliwą miłością do Ciebie i do mnie. Jezus płonie z miłości do swojego Kościoła. Jezus płonie z miłości do Ciebie i do mnie. I bez względu na to, jakie życie prowadzimy, ta miłość się nie zmniejsza. Ale bądź pewien, bądź pewien, że jeśli będzie potrzeba, jeśli znajdzie w nas, we mnie, w tobie jakieś targowisko, coś, co stawiamy na stole swojego życia, czy jest to próżność, chciwość, czy bałwochwalstwo, czy nieczystość, czy obojętność na jego obecność, czy jakikolwiek inny grzech, czy niepełnienie Jego woli, czy stawianie oporu, czy twardy kark, czy egoizm, czy ambicja, czy pycha. Cokolwiek to jest. Jeżeli ten stół, stół naszego życia zapełniony jest czymś takim, bądź pewien, że Jezus plecie bicz. Jezus plecie bicz na mnie i na Ciebie, jeżeli w naszym życiu stoją niewłaściwe stoły z niewłaściwym towarem. Jeżeli intencje nasze są niewłaściwe, czeka nas bicz i powywracanie stołów naszego życia. Stołów naszych pozycji, być może stołów naszych służb, być może stołów naszych przyzwyczajeń, być może stołów naszego wzajemnego złego traktowania się. Ten stół, który stoi przed nami, ten stolik, to jest taki symbol, obrazek naszego ustawienia się i próby uzyskania, jakiejś takiej przewagi nad bliźnim, symbol złych relacji, egoizmu, dumy, pychy, o tym już mówiłem. Symbol może zatwardziałości, obrony racji. Być może to jest obrona twojej strefy wygody. Nie wiem. Zastanów się, co jest na twoim stole. Kościele, chciałbym dzisiaj powiedzieć takie coś. Jezus wywraca stoły. Ja nie jestem Jezusem bo stół w moim życiu musi być wywrócony. Możesz powiedzieć, przesadzasz, bracie, po co taki rumor? Jeżeli ten rumor cię gorszy, to jak zniesiesz prawdziwy rumor w swoim życiu? Jak zniesiemy prawdziwy rumor i prawdziwy bicz? Wiecie, możemy przeczekać ten gniew Jezusa, on sobie pójdzie, a my wrócimy i ustawimy na nowo te stoły. Nie ma problemu. Być może mamy już to wyćwiczone. Ale kościele, chcę ci powiedzieć, Bóg chce wywrócić stoły w tym kościele. Chcę wywrócić moje, twoje, nasze stoły, na których stoją niewłaściwe rzeczy. Nie bój się rumoru, bo to może być jedyna szansa, aby zmieniło się prawdziwie moje i twoje życie. Nie bój się świętego rumoru. Bój się raczej tego, że możecie to ominąć. Nie bój się bicza Bożego. On nie chce ciebie uszkodzić. On chce przepędzić z twojego, z mojego życia to, co jemu przeszkadza, objawić się w pełnej obecności. To, co pochłania nas, zatrzymuje nas przed wejściem do miejsca najświętszego, do jego cudownej obecności, do jego prowadzenia. Może to są relacje małżeńskie, może to jest grzech nieczystości, może to jest chciwość, może to jest nieuczciwość, może to jest ukryty nauk. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co jest na twoim stole. Ja wiem, co jest na moim stole i wstydzę się o tym mówić. Ja chcę tego rumoru bo wiem, że to jest dla mnie ratunek. Przeczytałem niedawno historię pewnym nauczyciele szkoły biblijnej w USA. Pozwólcie, że tą krótką historię odczytam. Ten tekst zatytułowany jest Ta, która kocha czy prostytutka? Autorem jest Razer Dawid, o ile dobrze czytam to nazwisko. Cytuję. Kilka lat temu miałem przywilej uczyć w pewnej szkole służby. Moi studenci byli spragnieni Boga i ciągle szukałem sposobów na pobudzenie ich do większej miłości, do Jezusa i do tego, aby stali się głosami przebudzenia w Kościele. W tych poszukiwaniach trafiłem na cytat przypisywany samowi Pasko. Jest to skrócona wersja historii chrześcijaństwa i wygląda mniej więcej tak. Chrześcijaństwo zaczęło się w Judei jako społeczność. Potem przeszło do Grecji i stało się filozofią. Potem przeszło do Rzymu i stało się instytucją. Potem przeszło do Europy i stało się kulturą. Potem przeszło do Ameryki i stało się biznesem. Niektórzy studenci byli młodzi w wieku 18-19 lat. Wyjaśniłem im, czym jest biznes. Po kilku minutach... Marta, najmłodsza uczennica w klasie, podniosła rękę. Nie wiedziałem, jakie zada pytanie. Wydawało mi się, że ta, że ta historia zrozumiała jest sama w sobie i przedstawiłem ją wystarczająco błyskotliwie. Mimo wszystko zauważyłem podniesioną rękę Marty i powiedziałem, tak, obiec, powiedz, Marto, zapytaj, co chcesz. Marta zadała całkiem proste pytanie. Biznesem? Kościół biznesem? Czy Kościół nie powinien być ciałem, nie bardzo wiedziałem, gdzie ta myśl prowadzi, więc mogłem jedynie zareagować odpowiedzią tak. Kontynuowała. Lecz gdy ciało staje się biznesem, to czy to nie jest prostytutka? W kasie zapadła cisza, przez kilka sekund nikt nie poruszył się, ani nic nie mówił. Byliśmy oszołomieni, bo on się poruszyć, ponieważ obecność Boża zalała pomieszczenie. I wiedzieliśmy, że jesteśmy na świętym gruncie. Jedyne, co mi przyszło w tych świętych chwilach do głowy, to aj, szkoda, że ja tego nie wymyśliłem. Nie śmiałem głośno wyrazić tej myśli. Bóg przejął prowadzenie lekcji. Pytanie Marty zmieniło moje życie. Przez sześć miesięcy myślałem o jej pytaniu co najmniej raz dziennie. Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie. Amerykański Kościół, tragiczny, jest ogromnie zaludniony przez ludzi, którzy nie kochają Boga. Jak możemy kochać Go? Nawet Go nie znamy. Chodzi mi o rzeczywiste poznanie Go. Tyle z tej historii. Ja nie chcę powiedzieć za dużo. Ja nie chcę pójść w tym przykładzie za daleko. Nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy duchową prostytutką. Jestem daleki od tego. Ale bądźmy czujni i wiedzmy, dokąd może to pójść. Gdzie to może dojść, gdy będziemy unikać bicza i rumoru. Żarliwość o dom Twój pochłaniała, pożerała, Pochłania pożera Jezusa. No dobrze, teraz pytanie, co z moją żarliwością? Przecież ja w miejsce Chrystusa jestem postawiony. Dom Boży, który miał być domem modlitwy, mógł stać się targowiskiem egoistów. Są kościoły, które otarły się, wpadły w tą pułapkę. I pytanie, jak jest z nami? Bo do tego powinno sprowadzić się to rozważanie. Jak jest z nami? Odpowiedź brzmi, tak jak jest ze mną. Jak jest z nami? No tak, jak jest ze mną. Tak jest z nami. Tak jak jest z tobą, tak jest z nami. Tak jak jest ze mną, tak jest z nami. Na ile to miejsce, nie mówię kaplica, sala, to jest narzędzie, super, dzięki Bogu, mamy, rewelacja, ale na ile jest to rzeczywiście dom modlitwy, my, zgromadzający się tutaj, na ile to jest dom modlitwy, gdzie skupieni jesteśmy na obecności Ojca, a na ile targowisko, gdzie próbujemy coś wywalczyć, osiągnąć, załatwić to, co nam pasuje. Ja wierzę, że, że jest, że przychodzi i będzie jeszcze czas oczyszczenia i to nie jest miłe. Czas oczyszczenia mojego osobistego życia, mojego serca, moich motywacji. I teraz chciałbym przypomnieć te trzy obrazki. Ten pierwszy slajd już od początku kazania jest wyświetlony. Zbyszek dzielił się tym slajdem na wiosnę, tymi obrazami ich zrozumieniem. Ja dzieliłem się tym ponownie na ostatnim wieczorze chwały, ale ponieważ nie było nas... Wszystkich. Chciałbym to przypomnieć. Piękne drzewo. Dużo liści, zieleni. Lubimy takie widoki. Przyjemnie jest schronić się w cieniu takiego drzewa przed upałem. Przyjemnie jest sobie zrobić fotkę na jego tle. Kiedy jedziemy w jakieś egzotyczne miejsce na wakacjach. Pamiętam pierwszy raz, kiedy jechaliśmy na wakacje do Chorwacji. Szukaliśmy prawdziwej palmy. Bo chcieliśmy na jej tle zrobić sobie zdjęcie z wakacji. Piękne zdjęcie, Mamy je do dzisiaj. Pięknie jest zrobić takie piękne zdjęcie na tle pięknego drzewa, kiedy się pięknie uśmiechamy, kiedy wszystko jest piękne, okoliczności przyrody są piękne, pogoda, woda, jedzenie i nasze uśmiechy są piękne. To dobrze wygląda na zdjęciu, ale widzimy jakieś takie pomarańczowe kropeczki, widzimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, całe sześć. Po co to drzewo zostało zasadzone? Bo to jest drzewo pomarańcz. O co zostało zasadzone? Żeby dawało cień, czy żeby dawało owoc? Drugi obrazek poproszę Olu. Radykalna zmiana to już nie są piękne okoliczności przyrody to jest jakieś prawie karczowisko, kikut. Ja kiedyś obserwowałem taką sytuację, dojeżdżałem do szkoły, szkoły średniej, dawno temu. Pociąg przejeżdżał przez, wzdłuż pięknego sadu. Chyba były jabłonie w okolicach miasta Nysa, wieś Radzikowice. To był piękny widok, taka zielona ściana, ludzie zbierający jabłka. Pewnego razu, późną jesienią, ze zdziwieniem, z przerażeniem zobaczyłem, że to wygląda tak, jak tu widać. Wszystkie drzewa były krótko przycięte, a gałęzie płonęły na stosach. Moją pierwszą myślą było, kto wyrządził taką krzywdę temu pięknemu sadowi. Dlaczego? Oczywiście domyśliłem się, że chodzi pewnie o zabiegi uprawowe, ale nie był to miły widok. I te płonące gałęzie. Minęła zima, przyszła wiosna, sad się zazielenił, przyszło lato, wczesna jesień. Sad zaroił się ludźmi zbierającymi owoce. Bo ich mam wrażenie więcej niż w poprzednich latach. Dużo więcej. Trzeci obrazek. A więc we wszystkim jest nadzieja. Nawet jeżeli Bóg coś odcina w nas, jeżeli wywraca jakiś stół, jeżeli czujemy jakieś smagnięcie, to znaczy, że jest dla nas nadzieja. To znaczy, że nie jesteśmy spisani na straty. To znaczy, że Bóg o nas pamięta. To znaczy, że ma dla nas dobrą przyszłość. Jego myśli o nas są myślami o pokoju i On chce natchnąć nas nadzieją, dać nam życie, przyszłość. On powiedział, Kościół mój, bramy piekła go nie przemogą. Ty jesteś Kościołem, ja jestem Kościołem, my jesteśmy Kościołem i nas bramy piekła nie przemogą. To my jesteśmy w miejsce Chrystusa postawieni. To my jesteśmy tymi, którzy są świątynią. Tylko te stoły, tylko te woły, tylko te nasze okopania się na własnych pozycjach. To musi być odcięte. Czy są to służby, wpływy, osoby, wygoda, być może lęk? który Cię paraliżuje i nie idziesz do przodu, to też jest Twój stół albo coś, co zgromadziłeś na tym stole. Halleluja! A skoro jest nadzieja dla nas, skoro jest nadzieja dla Ciebie i dla mnie, to jest także nadzieja dla świata, który jest dokoła. I Pan Jezus nie ma innego planu jak Kościół. Aniołowie nie stąpią z nieba, by głosić Ewangelię. Przyjdzie czas, gdy będzie jeden anioł głoszący Ewangelię Wieczną, ale to już będzie, wiecie, trochę późno. Księga Objawienia o tym mówi. W grudniu mieliśmy ciekawego gościa. Niestety był bardzo krótko. Mógł poświęcić nam tylko dwie godziny tuż przed świętami. To był brat Frank, już nawet nazwiska nie pamiętam, z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Miał bardzo ciekawe nauczanie, zostawił materiały. Nie było czasu tego rozwijać. Może w przyszłości do tego wrócimy. Ale zapamiętałem takie zdanie, zanotowałem sobie. on powiedział tak. Jeśli chcesz pomóc światu, zgubionemu światu, uczyń swój kościół silniejszym i zdrowym. Powtórzę. Jeśli chcesz pomóc światu, zgubionemu światu, uczyń swój Kościół silniejszym i zdrowym. to Kościół, swój Kościół, nie budynek, chociaż on służy, nie wyznanie, chociaż możemy być w różnych wyznaniach, ale swój Kościół, mój Kościół, ten, który ja tworzę, fizycznie i duchowo, w relacjach, w duchu, w miłości, w służbie, w przyjaźni, w braterstwie, w zmaganiach, w pracy, w walce, ten Kościół, jest nadzieją dla świata. My razem jesteśmy nadzieją. Tylko te stoły, tylko te woły, tylko te gołębie. Modlę się o to, aby zapłynęła żarliwa miłość do domu Ojca w każdym sercu. I niech nas ona pożera i pochłania, to jest bezpieczny ogień. To jest ogień, który cię nie spali, nie zniszczy, nie spopieli, ale to jest ogień, który cię ogrzeje na pełni mocą prawdopodobnie, albo nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno też wypali śmieci, plewy. Plewy spali w ogniu nieugaszone. Więc pozwólmy, żeby te plewy już były wypalane teraz, a nie żeby one musiały być później palone, bo to już nie będzie takie fajne. To też nie jest fajne, ale tamto będzie tragiczne. Pozbądźmy się stołów. Cokolwiek one reprezentują w naszym życiu. Stoły, które zatrzymują nas w miejscu. Stołę, w którym gromadzimy swój egoizm, dumę, pychę, poczucie wyższości albo obojętności, albo zgorzknienia, albo wycofanie, cokolwiek jest na tym stole. Niech Jezus wywróci ten stół. Niech nas uwolni od tego złego bagażu. Bo to nie ty, nie ja w pojedynkę zwyciężymy. Nikt nie wygrywa wojny w pojedynkę. No chyba, że jest Johnem Rambo. Ale w Biblii nie ma Johna Rambo. W Biblii jest Kościół. Kościół, czyli ty i ja, i on i ona, my. Chciałbym, byśmy mieli czas podejmowania jakichś decyzji. Choć wiem, że pod wpływem jakiegoś kazania, zwiastowania, przy świeżym wrażeniu łatwiej nam się coś deklaruje. Ja wierzę, tutaj ktoś kiedyś na ten temat nauczał, że prawdziwe decyzje podejmujesz w samotności, w swoim domu, te naj, najtrwalsze, najważniejsze. Ale jeśli ma nam to pomóc, zróbmy to. Jeśli dzisiaj po prostu chcesz przewrócenia stołu, tego złego stołu, który cię blokuje, będziemy się modlić. Będziemy wołać, Jezu, strzelbiczem. biczem. Oto jestem. Może nie widzę tego stołu, ale jeżeli jest, wywróć go. Jezu, i niech ta żarliwość, która płonie w Tobie, niech, niech będzie mi udzielona. Amen.